Kiedy Maria odwiedziła Elżbietę? Jeżeli Jezus urodził się drugiego października, jak twierdzi Towarzystwo Strażnica, Kiedy Maria odwiedziła Elżbietę? Jeżeli Jezus urodził się października, jak twierdzi Towarzystwo Strażnica, to do poczęcia musiało dojść 9 miesięcy wcześniej, czyli na początku stycznia. Według Świadków Jehowy jest to pora zimna, w której pasterze w nocy nie pilnują stad pod gołym niebem. Ale nie widzą nic dziwnego w tym, że w tej zimowo-deszczowej porze według ich wyliczeń samotna młoda dziewczyna wybrała się w kilkudniową podróż do Elżbiety. Biblia podaje, co się wydarzyło po wizycie anioła Gabriela. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, od 39 wersetu. A wstawszy w tych dniach Maria poszła spiesznie do górzystej krainy, do pewnego miasta ludzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Potem Maria pozostała u niej około trzech miesięcy i powróciła do swego domu. Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Z tego opisu wynika, że Maria wracała do Nazaretu będąc już w trzecim miesiącu ciąży i według Towarzystwa Strażnica było to w marcu. Jeśli jednak Maria urodziła w grudniu, to samotna podróż do Elżbiety odbywałaby się w marcu, a powrót w czerwcu. Nie tylko w tym okresie było cieplej, ale też dużo bezpieczniej, co miało związek z obchodami paschy. Towarzystwo Strażnica twierdzi, podobno z myślą o pielgrzymach, miesiąc wcześniej wysłano robotników, by przygotowywali mosty i naprawili drogi. Wnikliwe poznawanie pism to drugi strona 306. Bardziej prawdopodobne jest, że w porze zimowej, czyli w grudniu, pasterze wypasali owce, niż, że w styczniu samotna dziewczyna wybrała się w kilkudniową podróż. <śmiech> Na pewno odwiedziny Marii u Elżbiety były połączone z corocznym obchodem święta Paschy. Pomoc, jaką Maria miała zapewnić swojej kuzynce, nie ograniczała się tylko do codziennych obowiązków kobiety ale wiązała się z pomocą w przygotowaniu do dwóch świąt, co niewątpliwie było dodatkowym obciążeniem. W pierwszej kolejności była Pascha, trwała 7 dni, a siedem tygodni, Pięćdziesiątnica, po niej było Święto Żniw. Prawdopodobnie pomoc Marii miała związek z tymi świętami. To by tłumaczyło, dlaczego nie czekała na narodziny Jana, kiedy jej zadanie, związane z pomocą przy organizowaniu świąt dobiegło końca, wróciła do Nazaretu. Twierdzenie, że Maria przybyła do Elżbiety w styczniu, a opuściła ją w marcu, jest nielogiczne, a nawet bezsensowne, gdyż Maria opuściłaby Elżbietę tuż przed świętami, czyli wtedy, gdy miałaby ona najwięcej obowiązków na swojej głowie. Takie twierdzenie jest też pozbawione sensu, z uwagi na fakt, że Maria musiałaby odbyć kilkudniową podróż powrotną do Nazaretu, będąc już w trzecim miesiącu ciąży, po to tylko, by prawie natychmiast wrócić w okolicę Elżbiety na Święto Paschy. A więc, jak było naprawdę? Maria po poczęciu za sprawą Ducha Świętego prawdopodobnie zabrała się w podróż do Elżbiety nie sama, lecz w towarzystwie osób. Mierzających na święto Paschy. Towarzystwo Strażnica twierdzi, że już kilka dni przed rozpoczęciem Paschy do miasta ciągnęły tłumy ludzi. Przychodzili z wyprzedzeniem, by się ceremonialnie oczyścić. Wnikliwe poznawanie pism, to drugi, strona 306. Z tego powodu podróż przed Paschą była bezpieczna, nawet dla samotnej dziewczyny. Prawdopodobnie jednak nie musiała być w tej podróży osamotniona. Mogła iść w towarzystwie rodziny, a może nawet Józefa. Jednak ich drogi musiały się rozejść, gdyż wszyscy zmierzali do Jeruzalem, a Maria do jednej z pobliskich miejscowości. Elżbieta mieszkała w górzystym rejonie Judei, prawdopodobnie około 10, może 12 kilometrów od Jerozolimy Biblijna relacja z narodzin Jana mówi, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, werset 65. I bojaźń ogarnęła wszystkich mieszkających w ich sąsiedztwie. O tym wszystkim zaczęto też mówić po całej górzystej krainie Judei. A wcześniej czytamy 39 i 40 werset. A wstawszy w tych dniach, Maria poszła spiesznie do górzystej krainy do pewnego miasta judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Trochę dalej, na wschód była pustynia judejska, na której wychowywał się Jan, syn Elżbiety i kapłana Zachariasza. Ewangelia Łukasza 1, rozdział 18, werset mówi A dziecię rosło i nabierało sił w duchu. I pozostawał na pustyniach aż do dnia, gdy się otwarcie pokazał Izraelowi. Wygląda więc na to, że Elżbieta mieszkała blisko Jeruzalem, a Maria połączyła własną pobożność, święto Paschy, z chęcią niesienia pomocy podeszłej wieku kuzynce. Gdyby było jednak tak, jak twierdzi Towarzystwo Strażnica, że Jezus urodził się na początku października, to wszystkie inne wydarzenia musiałyby się rozegrać trzy miesiące wcześniej i nie dałoby się ich logicznie powiązać. Prawdopodobnie dlatego Towarzystwo Strażnica nigdy tych wydarzeń nie umawia dokładnie. Nie ma jednak żadnych problemów, gdy uznamy to, co jest oczywistym faktem, że Jezus urodził się w grudniu około 30 dni przed śmiercią Heroda.